Jest ósma. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki Anna Kowalczyk. Rosja atakuje Sumy. Ukraińskie władze informują, że są ranni. Turyści, którzy utknęli w schronisku w Tatrach Święta spędzą jednak w domu, zostali ewakuowani. Trzeci dzień historycznej kosmicznej misji w aktualnościach sprawdzamy, jakie plany na dziś ma załoga Artemis 2. W Sumach na Ukrainie rosyjska rakieta uderzyła w 16-piętrowy dom rannych. Jest 11 osób bez załogowca agresora. Zaatakowały też kijów. O kolejnych rosyjskich atakach Maciej Jastrzębski. W Sumach bezzałogowce uderzyły w mieszkanie znajdujące się na 13 piętrze. Wybuchł pożar. Jak informują lokalne serwisy internetowe, mieszkańców bloku ewakuowano. 11 osób jest rannych i trafiło do szpitala. W wyniku wcześniejszego strzału obwodu sumskiego łącznie zginęły 3 osoby, a 25 jest rannych. Również w obwodzie charkowskim zarejestrowano jedną ofiarę śmiertelną rosyjskiego ataku. Agencja UKR Inform podała, że 25 osób odniosło obrażenia. W Kijowie bezzałogowiec eksplodował w pobliżu niezamieszkałego budynku na dachu wybuchu pożar. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Papieski krzyż, który spłonął wczoraj przy kościele pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie zostanie odbudowany. Reporterowi Polskiego Radia tuż po zakończeniu centralnej drogi krzyżowej powiedział o tym metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Akurat w Wielki Piątek dotarła ta informacja o tym, że częściowo spalił się krzyż przy kościele świętego Maksymiliana, ten, który był świadkiem wizyty Ojca Świętego, ale jest w tym wszystkim też dobra nowina, że prawdopodobnie krótko po, po świętach, po drobnej renowacji krzyż stanie na swoim miejscu. Według relacji świadków do zaproszenia ognia mogły przyczynić się znicze ustawione przed krzyżem. Dron, który spadł w lesie w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie nie był maszyną wojskową. Bez załogowca zauważył jeden ze spacerowiczów i zawiadomił służbę. Okazało się, że dron jest cywilny. Prawdopodobnie ktoś stracił nad nim panowanie, mówi Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Odnaleziony dron nie posiada cech bojowych. Policjanci szukają właściciela drona. Ewakuacja turystów, którzy utknęli w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach zabrał ich śmigłowiec Topru. Zostali przetransportowani do Zakopanego przez kilka dni. Nie mogli opuścić schroniska z powodu bardzo trudnych warunków i zamkniętych szlaków. W tej sytuacji zejście piesze byłoby zbyt niebezpieczne, tłumaczy kierownik dyżurny Topr. Witold Cikowski przypomina, że w tym rejonie często schodzą lawiny. Myśmy parę lat temu mieli taką sytuację, że spadły przeogromne lawiny właśnie z Wołoszyna do Doliny Roztoki, które wchodziły naprzeciw przeciwstok, niszczyły las. że zejście tych turystów tą doliną na razie było niebezpieczne, a jako że już tam ileś dni się byli uwięzieni. No to dla turystów został taki gest wykonany, żeby ich bezpiecznie ewakuować. Te pięć osób dosłownie, bo tylko tyle tam było, zostało ewakuowanych. Natomiast personel nadal jest w schronisku. Personel, który pozostał w schronisku ma zapewnione zapasy i nie potrzebuje pomocy. To są aktualności jedynki. Załoga statku Artemis II już w połowie drogi do Księżyca to trzeci dzień historycznej kosmicznej misji. Astronauci okrążą orbitę okołoksiężycową i przeprowadzą obserwacje naukowe powierzchni Srebrnego Globu. W sobotę załoga wykona selfie statku kosmicznego oraz przetestuje na Orionie wybrane tryby lotu z wykorzystaniem silników sterujących, jak podała NASA. Systemy nawigacyjne i napędowe statku Orion działają tak sprawnie, że piloci nie musieli wykonać zaplanowanego manewru korekty trajektorii. Załoga natomiast rozpocznie konfigurowanie kabiny w związku ze zbliżającym się przelotem wokół Księżyca, tak aby zapewnić optymalne warunki do rejestrowania obrazów oraz gromadzenia danych dotyczących niewidocznej strony Srebrnego Globu. NASA potwierdziła w piątek, że astronauci biorący udział w misji Artemis 2 staną się ludźmi znajdującymi się najdalej od Ziemi. Dojdzie do tego w poniedziałek, 6 kwietnia. W trakcie okrążenia Księżyca w najdalszym punkcie przelotu załog Artemis 2 znajdować się będzie w odległości 406 773 km od Ziemi w 1970 roku. W trakcie misji Apollo było to o 6,5 tysiąca kilometrów mniej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na polskich lotniskach przed ruch rodacy z zagranicy wracają do kraju na Wielkanoc.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 Sam. Samodzielnie, mają 16 lat, ma uprawnienia. Przylatuje na święta do babci. Przylatuje na święta do babci, oczywiście że. Z kolei Polacy, którzy wylatują na święta za granicę w tym roku najczęściej wybierają południe Europy, Włochy, Hiszpanię i Grecję. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Rafał Bała, zapraszam na Wiadomości Sportowe. Deweloper z Rzeszów wygrał z BKS-em Bielsko-Biała 3 do 0 w pierwszym meczu półfinału Tauron Ligi Siatkarek. Najlepszą zawodniczką spotkania została atakująca gospodyń Taylor Bannister. Środkowa BKS-u Aleksandra Gryka przyznała, że jej zespół przegrał trochę na własne życzenie. To my zrobiłyśmy bardzo dużo błędów. Gdzieś wkradło nam się jakieś takie dziwne zaniepokojenie, jakieś takie stresi, bo też dla wielu dziewczyn jest to pierwszy taki playoff i gra w półfinałach, więc zrozumiałe, mam nadzieję, że na następny mecz już wyciągniemy wnioski i że zagramy lepszą siatkówkę, bo ostatnie mecze pokazały że jesteśmy w stanie grać dużo lepiej. I myślę, że jeśli my wskoczymy na ten swój poziom, to ta gra na pewno nie skończy się w trzech sobach. Rywalizacja w półfinale rozgrywana jest do dwóch zwycięstw. Kolejne spotkanie 7 kwietnia w Bielsku Białej, a w pierwszym meczu o piąte miejsce Tauron Ligi. ŁKS pokonał Stal Mielec 3 do 1. Katarzyna Kawa nie powtórzy sukcesu sprzed roku, kiedy to w turnieju w Bogocie dotarła do finału. Minionej nocy polska tenisistka odpadła w ćwierćfinale tych zawodów. Przegrała z Węgierką paną Udwardi. Powiodło się za to Magdalenie French w Amery amerykańskim Charleston, Polka i Węgierka Anna Bondar. Pokonały Japonkę Kato i Meksykankę Julianę Olmos 6-1-6-4 i zameldowały się w finale Debla. Reprezentant polski Jeremi Sochan pokazał się z dobrej strony w piątkowym meczu najlepszej koszykarskiej ligi NBA, czyli koszykarskiej ligi, czyli NBA. Spędził na parkiecie 16 minut, zdobył 7 punktów, miał 8 zbiórek, a jego New York Knicks zdeklasowali Chicago Bulls. Nowyjorczycy triumfowali przed własną publicznością 103 36 do 96. Legendarny fiński piłkarz Jarry Litmanen, który zakończył karierę w 2011 roku w wieku 55 lat, powraca do regularnej gry. Został zgłoszony na cały tegoroczny sezon jako zawodnik klubu Talina Kalev, występującego na czwartym poziomie Estońskiej Ligi. Przypomnę, że Litmanen został uznany za najlepszego piłkarza w historii Finlandii. Pogoda. Najwięcej słońca dziś na wschodzie i północy Polski, ale w ciągu dnia prawie wszędzie. Może przelotnie padać deszcz sucho tylko w okolicach Szczecina i Rzeszowa. Termometry pokażą od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum, do 15 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Ciśnieniem w Warszawie 1000 hektopaskali. Jedynka. Polskie Radio. Reklama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 ten dźwięk kojarzy się z nabożeństwami przed najważniejszym świętem katolików, ale miał też znaczenie poza kościołem. Do czego można używać takich kołatek i co ma wspólnego status związku na Facebooku z kolorem chaty na dawnej wsi? Będziemy to wyjaśniać dziś opowiadając o pięknym miasteczku między stolicą a łodzią. Dowiemy się też, jak Euro 2012 odcisnęło swój ślad w tradycji łowickiej. Łowicz, jedyne takie miejsce. Patryk Bedliński, zapraszam dziś od dziewiątej. Jedynka.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 you Take w programie pierwszym polskiego radia. Proszę wziąć teraz takie trzy głębokie wdechy, żeby nie oszaleć ze świątecznymi przygotowaniami. Jak już dziś mówiłem, wszystko na spokojnie, drodzy Państwo. 14 po 8. Wolny? Wolny. No gdzie? Na słoneczną pięć Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje. A powiedział pan, że jest pan wolny? A ja wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię. Sobota z jedynką. I wolna sobota w wielką sobotę. Jeszcze chwilę, i wszystko na pewno zwolni, bo to czas oczekiwania. Na wielkanocny poranek, na nowe życie. Wiosna też nam przypomina, że to czas nowego życia, a Wielkanoc z kolei to czas bogatych i kolorowych tradycji. I o jednej z nich pan Jarek zaskoczowa. Dzisiaj będzie chodził podskoczony Judusz, tak zwany, taka tradycja. Dzieci będą chodziły za nim z klekotkami, kle, kle, kle, kle, Później zostanie spalony za strażnicą, żeby wypędzić wszelkie zło z miasta. Taka tradycja skoczowska. Wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych świąt. Wesołych, panie Jarku, dzięki za telefon. Rzeczywiście Wielkanoc pokazuje bogactwo lokalnych kultur w całej Polsce. No i o kulturze na święta też będzie już za chwilę. Zielono mi i spokojnie, zielono mi Bo dłonie masz jak konwalje, noc pachnie na Woda rozśpiewana, a na chmurze baldorana, kata, woda i wie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi, jak w niedzielę, najmilszy mój. Dziękuję ci za tę zieleń, Zielono Za oknami się robi, a pani redaktor dziś czerwono, na czerwono. No, to, no bo kwiatki niektóre też są czerwone, prawda? Mają Ale... zielone łodyżki, a mają czerwone tam, co się nazywa, płatki. Płatki i pączki na przykład. Magda Mikołajczuk, dzień, dzień dobry. dobry. Powiem ci, że to też jest bardzo świąteczny y, kolor, bo w ko kościołach wschodnich na przykład jajka maluje się tylko na y, czerwono, bo tam czerwień jest właśnie symbolem tego ostatecznego zwycięstwa życia nad śmiercią. Także A Ty bardzo malowałeś? Czy nie malowałeś w tym roku? Są Zarnki? ubarwione, ubarwione w, w cebuli. Aha, czyli piny cebuli. To jest zawsze tak bron... najszlachetniejszy kolor moim zdaniem, tak, te cebulowe z, odcienie. Z żółtej cebuli i wymieszałem z żółtej i czerwonej i wyszły takie właśnie czerwono-brązowe, bardzo ładne, jakieś szmaragdowe wręcz. Pokażę Ci teraz na zdjęciu. A tymczasem, co w kulturze? na Zaczynamy od zaproszenia na poniedziałek. mazurkowy poniedziałek w Warszawie w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach. To A, jest to taka koło tradycja. Mnie. Bardzo tak. blisko. I to są takie potańcówki z na świeżym powietrzu, z tradycyjną muzyką współtworzą to wydarzenie artyści związani z fundacją Wszystkie Mazurki Świata. No i na przykład przy takiej muzyce można potańczyć. Oboje byliśmy tam kiedyś. Tak, prawda, bo jest to kapela, są yy, jest tradycyjne i szanuję tych, którzy rzeczywiście tam tego mazurka próbują, to ty, bo to właśnie. A to co byłoś obserwator z ramienia ONZ niezależny <śmiech> z ramienia programu pierwszego. Aha, nie, I no bo ja tam tańcowałam. W dzielnicy tylko. Aha, rozumiem. Więc proszę państwa, zapraszamy. Wszyscy są zaproszeni, nie tylko mieszkańcy Bielan. Najpierw jest msza, potem jest po 12:00. Po tańcówka z orkiestrą dętą za burzę i kapelą gracze z Łęgu, a potem jest koncert po trzynastej, więc taki mazurkowy poniedziałek w kościele pokamedulskim na warszawskich Bielanach. Zapraszamy Państwa. Były proboszcz parafii ksiądz Wojciech Dresdowicz, zresztą świetny kapłan też tańczy. No kapłani też tańczą. No tak, tak, oczywiście. kapłan też człowiek. E, proszę Państwa, a teraz zaproszenie nasze jedynkowe na dzisiaj. Już mało radosne, ale bardzo wartościowe do Teatru Polskiego Radia po godzinie 21:00 słuchowisko Hanusia Gerharda Hauptmana. Gerhard Hauptman to jest laureat literackiej Nagrody Nobla. Książka Hanusia, dramat Hanusia pochodzi z 1893 roku. I tutaj jest taki obraz trudnej Egzystencji, w przytułku dla ubogich, nędza, kradzieże na porządku dziennym. Yy, tragiczna historia krótkiego życia tytułowej bohaterki, małej dziewczynki Hanusi, która m, dręczona jest przez y, ojczyma. I to wszystko jest zestawione z pewnym cudem. Gdzie cię tak boję? Bo, bo, bo. Y, y, kto ci co złego zrobił? No, mów śmiało, moje dziecko. Spojrz się na mnie. Powiedz jak to było... Poniewierał Cię ojciec, bił Cię, zamykał może, może z domu Cię wypędził, co? No, no proszę ci, gadaj. No, źle z nią, o, jak to nie me, jak nie. Hanusia. Słuchowisko w jedynce. Dzisiaj po godzinie dwudziestej zapraszamy. Do 8 kwietnia można zgłaszać pracę na konkurs filmowy organizowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Konkurs Hashtag 63 Sekundy. Nawiązuje oczywiście do 63 dni Powstania Warszawskiego, ale to, że organizuje ten konkurs ta właśnie instytucja nie znaczy, że tematyka ma być związana z powstaniem. To jest konkurs skierowany do osób w wieku y, od 15 do 22 roku życia, i jest już organizowany y, y, po raz kolejny, y, i w tym roku takim hasłem. Y, jest zawołanie momenty, które mają dla nas y, znaczenie. Y, I y, y, tegoroczna y, edycja zachęca młodych ludzi do zatrzymania się nad tym, co naprawdę ważne w ich codzienności, w ich relacjach, przeżyciach, y, wartościach. I chodzi o stworzenie właśnie 63-sekundowego filmu. Mhm, czyli y, ani sekundę dłużej, ani krócej. Y, tak, i dowolna technika. Może być telefonem, może być animacja, teledysk. W każdym razie liczy się pomysł i zgłoszenia można nadsyłać do Muzeum Powstania Warszawskiego do 8 kwietnia, czyli to będzie środa, środa najbliższa środa. I jeszcze proszę Państwa informacja. Też, wiesz co, tak sobie tak? myślę, że święta mogą być takim dobrym momentem, żeby na przykład kogoś z rodziny zapytać o taki przełomowy moment, nagrać. E, no właśnie nagrać, może ten przełomowy moment mhm. właśnie się zdarzy w czasie tych mhm. świąt. Oczywiście tu jest wachlarz możliwości bardzo szeroki. Chciałabym wrócić jeszcze na koniec tej części, na chwilę do wczorajszej informacji o tym, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska uhonorowała medalem zasłużona kulturze Gloria Artis reżyserkę i aktorkę Halinę Machulską. Tę ze względu na chorobę pani Haliny Machulskiej te, to wyróżnienie odebrała wnuczka artystki. Halina Machulska to wyjątkowa postać, współtwórczyni razem z mężem Janem Machulskim Warszawskiego Teatru Ochoty i przede wszystkim ogniska teatralnego przy Teatrze Ochoty. Tam swoje pierwsze kroki jako nastolatkowie stawiali m.in. Katarzyna Figura, Edyta Jungowska, Piotr Adamczyk, Agnieszka Grochowska i wielu innych aktorów i nieaktorów, Bo ognisko to nie była wstępna szkoła teatralna, tylko miejsce, gdzie poprzez sztukę uczono życia. Wiem coś o tym, bo też do tego ogniska chodziłam i często spotykam w swoim życiu ludzi, w tym dorosłym życiu i się okazuje, że bardzo... Wiele ludzi różnych zawodów. Yy, zyskało bardzo wiele w, w czasie zajęć yy, tych ogniskowych. I Halina Machulska tak kiedyś opowiadała o metodzie dramy, którą wprowadziła w Polsce. Metoda dramy. Jak wykorzystywać techniki i środki teatralne w procesie uczenia, otwierania ludzi na dobro, wartości, kreatywność, na integrację, które poprzez sztukę, metodę dramy dochodzą do głosu. I właśnie ta metoda zwyciężyła w moim życiu. I tak myślę, że jeśli mają Państwo w rodzinie y, młodych ludzi, których chcieliby Państwo zainteresować czymś wyjątkowym, to warto może y, zainteresować ich właśnie ogniskiem, które teraz działa już nie w Teatrze Ochoty, ale kontynuuje to, co stworzyła Halina Machulska i y, Jan Machulski, naprawdę bardzo wiele daje. Wiem, że nabór jest przed początkiem roku szkolnego, bo to tak się dzieje, ale proszę, może o tym pomyśleć właśnie w kontekście tego wyróżnienia, zasłużona kulturze Gloria Artis, wyróżnienia dla pani Haliny Machurskiej. Byle święta, tylko były bez dramy. Tak, tak. Magda Mikołajczuk, wracamy za chwilę. Jedynka. Polskie Radio. That 29 minut będzie dziewiąta, wolna, wielka y, sobota. Y, no i święta też są takim czasem, że właśnie warto y, zwolnić, sięgnąć po książkę, może po klasykę. Literatura na weekend. Taka klasyka też się pojawi. Ale później, tak. tak natomiast też, magdo wybrałaś dzisiaj takie książki, które właśnie mówią o nowym życiu. O nowym życiu, bo dzisiaj o tym nowym życiu, które może mieć różne wymiary, różne oblicza. Też dużo rano mówiliśmy. Tak, ja wybrałam takie książki, które mówią o próbie rozpoczynania nowego życia po bardzo tragicznych, e, trudnych doświadczeniach. To jest zresztą częsty motyw przecież, który pojawia się tak, w literaturze, w sztuce w ogóle. Tak, tak, no bo trzeba sobie jakoś radzić Inspirować z tymi trudnościami się. Mm -hmm. życia, a literatura przecież ma też pomagać. Rów Mariański, to jest niemiecka książka autorstwa Jasmin Schreiber. E, to jest historia o dwudziestoparoletniej Pauli, która traci swojego dziesięcioletniego brata. I od razu mówię, że e, to, co przeczytam, będzie trudne, ale potem... Państwo usłyszą, że ta książka nie jest tylko przygnębiająca. Jest absolutnie e, taka... Pomagająca żyć. W serce. Tak, więc ta 20-letnia Paula traci swojego dziesięcioletniego brata, z którym była mocno związana. Chłopiec się utopił w oceanie. Zresztą ten ocean jest tutaj ważny, bo chłopiec był zafascynowany podwodnym światem. Morzami, oceanami właśnie, zwierzętami, rybami. Dla jego siostry też ważna jest przyroda, bo, bo jest biolożką. I po śmierci brata Paula wpada w rozpacz głęboką jak tytułowy rów, Mariański właśnie. E, przypomnijmy, że ten najgłębszy rów oceaniczny na Ziemi ma 11 kilometrów głębokości. I ta książka jest podzielona na rozdziały, które zaczynają się, każdy rozdział się zaczyna od podania głębokości. I ta głębokość z każdym rozdziałem się zmniejsza, to znaczy że zaczynamy od tych 11 km, kończymy na zerze. I to pokazuje stopniowe wychodzenie bohaterki z dna rozpaczy. A ona wychodzi z tego dna pod wpływem znajomości z pewnym ekscentrycznym, nieco dziwacznym 80-latkiem, którego spotyka w dość upiornie śmiesznych okolicznościach na cmentarzu. I potem z tego cmentarza nie mogą wyjść, brama jest zamknięta w nocy. Ten pan stracił żonę i też jest na dnie rozpaczy. I chociaż są bardzo różni, to wyruszają razem w podróż kamperem, która pomoże im zacząć nowe życie, odrodzić się po stracie y, ukochanych osób. A w czasie tej podróży dzieją się rzeczy i do płaczu, i do śmiechu. Na przykład Paula znajduje na drodze kurę ze złamaną nogą. Kiedy sadowiłam się na siedzeniu pasażera, usłyszałam z tyłu niespokojne skrobanie Judy, a Frank popatrzył na mnie, jakbym postradała zmysły. Co też pani robi? Kura jest ranna. No i? No i nie możemy jej zostawić, żeby tak leżała. Byłoby super, gdybyśmy niedługo zatrzymali się gdzieś na dłuższy postój. Wtedy mogłabym unieruchomić jej nogę w szynie. No i kura z pewnością jest głodna. Pewnie chce jej się też pić. Kamper w dalszym ciągu stał na środku drogi. Straciła pani rozum? Nie możemy zatrzymać tej kury. Pan ma psa, ja mam kurę. Niech pan po prostu się z tym pogodzi. Mój pies jest zwierzęciem domowym, ma również imię i wszystko. Tego nie można porównywać. Co za bzdury. Kura ma na imię Luc. Chyba pani wie, że kury są rodzaju żeńskiego, prawda? Biolożka z pani, czyż nie? To zwierzę tutaj nie jest kogutem. No i co z tego? Nie może pani nazwać kury Luc. Skoro mogę włamywać się nocą na cmentarz i razem z panem wykopywać zmarłą, to chyba mogę też nazwać kurę ludz. Państwo słyszą czarny humor. Czarny humor to jest jednak potężna broń, no bo dzięki temu możemy naprawdę... Walić w łeb wszystkie czarne strony naszego życia, śmierć, chorobę, stratę, czarny humor zawsze pomaga, a tych wątków zwierzęcych jest w ogóle sporo w powieści Rów Mariański, bo nie tylko ten podwodny świat, który ukochał zmarły brat bohaterki, ale też jest na przykład pies, który jeżeli ma w pysku marchewkę, to nie umie chodzić do przodu, tylko wyłącznie do tyłu. Ja myślałam, jaki świetny pomysł, na jaki super absurdalny pomysł wpadła autorka. Okazuje się, że to jest autentyk zachowanie jej własnego psa. A jak mówi tłumaczka tej książki, Agnieszka Walczy, Jasmin Schreiber, oprócz tego, że sama jest zoolożką, to też powiedziałabym, zawodowo się zajmuje towarzyszeniem ludziom w stracie. Oprócz tego, że jest zoolożką z wykształcenia, to jest również dolą śmierci, czy też towarzyszką w umieraniu, towarzyszką w żałobie. Stało się to dość przypadkowo. Ona po prostu poszła jako wolontariuszka do hospicjum i tam okazało się, że to jest to, co chciałaby robić. Właśnie towarzyszyć ludziom, czy też rodzinom umierających ludzi w przeżywaniu żałoby. Więc ta książka na pewno nie jest wydumana, tylko niejako uprawnia to automatyczne do pisania o takich y, sprawach. Bardzo Państwu polecam Ruf Mariański, autorstwa Jasmin Schreiber. E, historia o tym, że można z najgłębszego dna rozpaczy e, wyjść. Wypłynąć na powierzchnię. Tak, i podobną tematyką zajmuje się książka e, Comedy Queen, autorstwa Jenny Jagerfeld, nazywanej e, współczesną Astrid Lindgren. E, mądra, wzruszająca, zabawna, e, zabawna, chociaż porusza tematy zupełnie niezabawne. E, e, historia jest taka, że bohaterką tej powieści jest dwunastoletnia dziewczynka, Sasza, której właśnie zmarła matka i to zmarła śmiercią samobójczą, bo miała depresję. I dziewczynka próbuje poradzić sobie z tą stratą w bardzo różny y, sposób, z pomocą swoich bliskich. To, to, ten drugi plan jest fantastyczny w tej powieści. No i dziewczynka między innymi tworzy listę rzeczy, których nie będzie robić, ponieważ robiła je matka. E, a to jest e, fragment e, zwiastuna, e, znaczy zwiastun filmu sprzed paru lat, ale e, chodzi o ekranizację tej świetnej książki. Mamo, nie chcę być taka jak ty. Nie chcę mieć depresji i umrzeć. Chcę przeżyć. Przygotowuję listę tego, co muszę zrobić, żeby nie być jak ty. Ściąć wszystkie włosy. Wszyscy mówią, że wyglądam jak ty. Maszynka się zepsuła. Wybacz. Coś ty zrobiła, Boże! Nie opiekować się niczym, co żyje. Odbieramy ją za sześć tygodni. Próbowałaś opiekować się mną i wszystko schrzaniłaś. <śmiech> Wiesz, że tata od twojej śmierci się nie śmiał? Muszę sprawić, żeby znowu się śmiał. Uważasz, że mogłabym zostać komikiem? Dlatego musiałabyś mieć poczucie humoru. No i właśnie, skąd Znów ten... To poczucie humoru Tak, też. stąd ten e, tytuł Comedy Queen. Sasza chce zostać sen, stand i e, to jej bardzo pomaga w rozpoczęciu no, nowego życia po stracie matki. Ma na przykład wsparcie w fantastycznym, przezabawnym wujku, to jest taki rockma, rockman, e, który naprawdę bardzo wspiera tę dziewczynkę. stand perką, e, czyli wyjaśnijmy taką artystką... E, komiczką. One man show, one woman tak, show, właśnie tak. komiczką na a scenę. ona ma 12 lat i to, to jest świetnie napisana rzecz, zresztą bestseller yy, światowy właściwie, Comedy Queen, autorstwa yy, Jenny Jagerfeld, tam też są zwierzęta w tej, w tej książce ważne, no bo zwierzęta też pomagają w wychodzeniu mm -hmm, z dołka. I na koniec klasyka. Proszę Państwa, warto wrócić do nędzników Wiktora i go absolutnie fantastycznej powieści. oczywiście powieści też właśnie ekranizowanej, no wspaniały tak. musical, także Le na polskich. Tak. I to, że często sięgają po ten tekst twórcy teatru, filmu, musicalu, no świadczy o ponadczasowości tej opowieści. Opowieści bardzo wielopłaszczyznowej, ale jednym z ważnych elementów jest droga głównego bohatera, Żana Walżana, który przez 20 lat za w sumie małe przewinienie spędził w więzieniu, był galernikiem. I on wychodzi... Po tym, po tym czasie i próbuje żyć normalnie. Mhm. Ale na każdym kroku przypomina mu się, że ma tę pieczęć przestępcy galernika. To stare życie, cały tak? czas za nim się on ciągnie jedna... i ciągnie się też za nim generał, prawda? Tak i, tak i on w końcu to nowe życie pod inną tożsamością, pod zmienionym imieniem rozpoczyna wiele dobra robi mhm. dla świata, ale w końcu ta przeszłość i tak go dopada. Natomiast tutaj proszę posłuchać fragmentu nędzników Wiktora Igo w interpretacji Mariusza Benoit. To jest ten pierwszy okres po wyjściu z więzienia, kiedy on na przykład próbuje gdzieś przenocować, próbuje coś zjeść i wszędzie jest, zewsząd jest wyganiany jako właśnie ten wyrzutek społeczeństwa. Ma pan pieniądze. Mam, rzekł człowiek. Ale ja, powiedział gospodarz, nie mam izby, podróżny odpowiedział spokojnie. Mogę przenocować w stajni. To niemożliwe. Dlaczego? Konie zajmująca lusieńką stajnię. No to w jakimś kącie, na strychu, rzekł nieznajomy. Na wiązce słomy. Zobaczymy po obiedzie. Nie mogę dać panu obiadu. Oświadczenie to wyrzeczone głosem spokojnym, lecz mocnym, Wydawało się nieznajomemu poważne. Wstał. Ależ ja umieram z głodu. Szedłem od wschodu słońca. Zrobiłem dwanaście mil. Płacę, chcę jeść. Nic nie mam, rzekł gospodarz. Człowiek parsknął śmiechem i pokazał na kominek i kuchnię. Nic? A to co? To zamówione. Przez kogo? Przez panów woźniców. Ilu ich jest? Dwunastu. Tu jest jedzenia dla dwudziestu. Nędznicy Wiktora Go, Warto wracać do tej fantastycznej opowieści. Opowieści między innymi o nowym życiu, które trudno zacząć, które stawia opór i które też y, może przestraszać, budzić obawy, też o tym mówiliśmy dzisiaj jak to wygląda w oczach, w myślach, w emocjach osadzonych, które tak. na przykład są przed wyjściem z więzienia. no właśnie, czy to piętno nie będzie się ciągnęło za Tak, to jest bardzo współczesna historia, absolutnie uniwersalna. Warto warto wracać do tej klasyki. Magda Mikołajczuk, dziękuję. Dziękuję. Jedynka. Polskie Radio. Ja jeszcze chciałam mm -hmm. powiedzieć, że y, mam pomysł tak dla na Mamy nowe życie chwilkę. dla ciebie. Jakie? Znaczy nowe życie, jakieś dodatkowe życie zawodowe. Jako producent wspaniałych Pisanek, bo przed chwilą Patryk pokazał mi zdjęcia, pisanek swojej produkcji. Mm -hmm. Proszę Państwa, tam są jakieś wzory, ja myślałam, że to jakieś szablony są. E Próbowałem wkręcić Magdę, że to było pół dnia e drapane. Skrobania, drapania. Tak. E kolor ten taki brązowy od cebuli tak. i wzory liści. I powiedz jak te liście są. Ornament roślinny. Ornament tak roślinny. Powiem. Już kiedyś chwaliłem się na ja pierwszy raz słyszę sposobem, o takiej metodzie. Taką domową tradycją, którą wziąłem od mojej mamy. Rzeczywiście barwienia jajek na Wielkanoc. Wystarczy przyłożyć kawałek natki pietruszki do jajka, owinąć jajko gazą, zawiązać niteczką i wsadzić do kąpieli z łupinami cebuli. Wygląda. Ta natka pietruszki zostawia właśnie taki piękny, roślinny ornament. Może zrobimy tak, że podzielę tym zdjęciem z Państwem na Facebooku. Absolutnie się podziel i myślę, że jeśli ktoś z Państwa znajdzie na przykład czterolistną koniczynę, to też warto ją utrwalić w ten sam sposób na pisance. To będzie wtedy bardzo szczęśliwe jajko. Bardzo. Magda Mikołajczuk, jeszcze raz dziękuję. dziękuję. Dobrych, zaczytanych świąt Nie, ja właśnie w święta pogodnych. bym chciała nie czytać, ale Państwu no to... yy, rekomenduję jak najbardziej i życzę wszystkiego dobrego. Przez cień. Promienie słońce Niby struny śle Bym zaczęła Pieśnią dzień Ja wierzyła. Tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i że stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyła. noc to tylko ja i ty i że dla mnie świat gwiazd I ptaków przed wieczorny lot no i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. zostało do dziewiątej, zatem tradycyjnie po dziewiątej w jedyne takie miejsce zabierze Państwa dzisiaj Patryk Bedliński, chociaż jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki. Ale to, będziesz to będzie radiowa podróż. To będzie radiowa podróż, podziałamy na wyobraźnie. a ja do Łowicza już nie raz się wybrałem, nie tylko w ostatni czwartek, kiedy miałem okazję to miejsce odwiedzić, ale także jakiś czas temu na rowerze, jadąc z Warszawy. Na pewno też, będziesz też ciekawe, jak to wyglądało. Też do rowerem yy, z Warszawy. Jak też długo? na koncie. 92 km, no tak jechałem sobie to na spokojnie To więcej spokoj ode mnie? Godzin. A ile ci zajęło mniej więcej czasowo? Od 9 może do 16 mm -hmm. ale z przerwami oczywiście. To mnie też z przerwami, ja tak 6-7 godzin mniej więcej. Nie polecam 92, dwójki, gdyby państwo jechali właśnie od Warszawy, bo to jest bardzo taka zatłoczona, mało przyjazna mm -hmm. dwóm kołom droga. Ja bym ją zostawił samochodom e, przez Zaborów, Leszno, Kampinos, tam jest dużo przyjemniejsza trasa. No a skoro święta, m, to też bardzo... E, kolorowe tradycje, pająki, łowickie stroje. No i będzie też akcent związany z piłką nożną, no bo okazuje się, że można ten sport połączyć z wycinanką łowicką. To ciekawe. Zatem to wszystko po dziewiątej. Patryk Bedliński, a ja pięknie Państwu dziękuję za wolną sobotę, wielką sobotę w oczekiwaniu na nowe życie, życie i życzę. Żeby to było radosne oczekiwanie Na to co przyjdzie jutro Niech to będą dobre święta Nie muszą być perfekcyjne O tym proszę pamiętać Patryk Michalski, dziękuję W oczy patrzy nam Prawda, którą już znasz Tak niewiele dziś Może zaskoczyć nas Wiemy to dał nam naraz na świat. Na pytania sam zawsze odpowiedź znajdź. Zawracamy rzeki bieg, zachaczamy o kosmos. Może nic nie umieć, Wracamy rzeki bieg, zahaczamy o kosmos.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 Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, jakie Pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowe sprzęty do Media MediaExpert, a później tylko odkuzić, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no to u mnie podobnie. Przeceny na święta w MediaExpert. Na przykład smartfon Apple iPhone 16. Niebieski, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3199 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Medi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 Ogłoszenie społeczne. Słownik podatnika. Wrażliwość. Wrażliwość to zdolność doświadczania silnych przeżyć psychicznych, odbieranie bodźców nawet subtelnych. Potocznie człowiek wrażliwy to ktoś nacechowany dobrocią, zwracający uwagę na potrzeby lub krzywdy innych. Współczujący, chcący pomóc i zarazem delikatny. Wrażliwość realizujemy w życiu przekazujący wybranej organizacji pożytku publicznego 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Wykaz organizacji znajdziemy na stronie NGO.pl. Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Małe natężenie ruchu mamy obecnie na drogach, ale niestety nie bez utrudnień. Służby zgłaszają kłopoty z przejazdem na S7 na trasie między Warszawą a Krakowem między węzłami Mnichów. Brzegi na wysokości Mnichowa w Świętokrzyskiem na 14 km mamy samochód osobowy, który uderzył w barierę energochłonnej. Tutaj niestety jedna osoba została poszkodowana. W związku z tym zdarzeniem jeden pas jest zablokowany na jestni prowadzącej w stronę Warszawy. Podobną sytuację mieliśmy na dwudziestce Tutaj. Krótko trwały utrudnienia między Malborkiem a Czarlinem w miejscowości Gnojewo. Również samochód osobowy uderzył w bariery. Na szczęście tu obyło się bez poszkodowanych, ale był moment zupełnej blokady jezdni w stronę stargadu Gdańskiego. Teraz utrudnień nie ma. Tragiczne na drogach było, tragicznie na drogach było wczoraj. Dziewięć osób straciło w wypadkach życie. Policja ustala przyczyny groźnego zdarzenia w Markach pod Warszawą. Na jednym ze skrzyżowań autoosobowe wjechało w autobus przewożący pasażerów. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd przewrócił się. O wstępnych ustaleniach mówi Jakub Filipek z Komendy Stołecznej Policji kierujący BMW nie dostosował się do sygnalizacji świetlnej i wjechał na skrzyżowanie, uderzył w bok autobusu. W wyniku zdarzenia siedem osób zostało poszkodowanych, którzy zostali przewiezieni do szpitali, jednakże na chwilę obecną ich stan nie jest znany, na pewno nie zagrażający życiu. Jedno z tragicznych zdarzeń miało też miejsce na Pomorzu. Auto kierowane przez 51-latkę spadło z mostu w Kępicach i wpadło do rzeki. Kierująca autem jeden z pasażerów wydostali się z tonącego samochodu, drugi pasażer mimo reanimacji zmarł. Więcej na temat tego tragicznego zdarzenia już za chwilę w aktualnościach.